Preparaty muszą spełniać te same kryteria we wszystkich krajach unijnych, bo są tak zwane no, jednolite zasady we wszystkich krajach członkowskich. Natomiast Polska jest jedynym krajem obecnie, który w Europie, który wymaga składania do całej dokumentacji technicznej środka po polsku, co właściwie jest no, rzeczą, której właśnie żadna firma no z, z trudem być może spełnić, ale jest to tak kosztowne, że z tego co się orientuję, właściwie po wprowadzeniu tej nowej ustawy w, w, w ubiegłym roku praktycznie nowe wnioski nie są składane, ponieważ trzeba było całe wielotomowe, że tak powiem Dokumentacje. dokumentację tłumaczyć na język polski, co właściwie nie wiadomo czemu służy, miałby służyć. Poza tym to jest pisane tak technicznym językiem, że często nie ma dobrych polskich odpowiedników e, do przetłumaczenia. I, i, I eksperci oceniający te dokumentacje w, w ramach procesu rejestracji też twierdzą, że oni tak naprawdę będą się będą nadal posługiwać wersjami angielskimi. Także te polskie wersje tylko służą do spełnienia wymogu, że tak powiem formalnego. formalnego. Także no, jest troszeczkę absurd. Zatrzymuje to rejestrację wielu środków, jak również yy, na przykład za, przez to zatrzymane jest cały proces rejestracji mało obszarowych, czyli rozszerzenia stosowania pestycydów na uprawy no zbliżone, tak? czyli powiedzmy, jeżeli mamy strączkowe, mamy rejestrację w grochu, teoretycznie w procesie małopszerowym mamy ułatwienie zarejestrowania takiego preparatu na wszystkie inne rośliny strączkowe, tak? załóżmy łubiny, boby, bardzo szeroki wachlarz roślin soja na przykład, która coraz bardziej staje się popularna. W domyśle miało to zachęcić firmy do takich rejestracji i ułatwić producentom dostęp do środków. Często wiele roślin takich małobsarowych w ogóle nie ma zarejestrowanych oficjalnie preparatów. I co wtedy? No co wtedy, więc to już, to pytanie kierujemy, można skierować i do użytkowników i do, i do, i do, i do władz co wtedy, jeżeli uprawa nie ma żadnego legalnie zarejestrowanego środka do ochrony. A, a no, jak, jak wygląda sprawa zachwaszczenia, wszyscy widzimy na polach, na przykład. No, Można by powiedzieć, że wtedy możemy już tylko cofnąć się do czasów historycznych i razem z dziećmi ruszyć i pielić. No tak, my, my tak zawsze sobie żartujemy, że najskuteczniejszy herbicyt to jest babopielik, tak, czyli, czyli pielenie ręczne. Także tych problemów w rejestracji jest dużo, no są tu jakieś, widzimy światełko w tunelu, przypuszczalnie te pewne Restrykcje zostaną poprawione w nowelizacji ustawy, która podobno ma być wykonana, ale rzeczywiście zatrzymuje to dostęp polskich rolników do, do środków, które ich, że tak powiem, no nazwijmy to po imieniu konkurenci z innych krajów, I normalnie mają. i legalnie mają i stosują od zawsze, natomiast polscy producenci praktycznie są tego pozbawieni. Tutaj no, jesteśmy na polu, ale mogę Państwu przedstawić pisma, które dostaliśmy od Związku Producentów SOI, który prosi nas o obszerowe rejestracje w SOI właśnie z preparatu COMMAND preparatu Harrier, czy, czy, czy, czy, czy jakichś zbliżonych, tak? Z drugiej strony hmm. dla patogenów nie ma granic, takie prawdziwe kajne gręcen, więc to, że patogen przeniknie z Niemiec, gdzie preparat jest dozwolony, do no, Polski, znaczy, gdzie, no, pre, gdzie preparat nie jest dozwolony, to tylko nasi rolnicy są na tym stracni. Znaczy, ja bym wręcz powiedział, że mamy te same patogeny już w tym momencie, tak? One się nie, nie roznoszą w tym momencie, tak? Te same prawie, że chwasty, czy szkodniki mamy w tych uprawach w całej Europie właściwie, no to... to... Różnice w uprawie i w ochronie, znaczy w patogenach pomiędzy Polską, czy Niemcami, czy, czy Francją właściwie są, są, są, żadne. są, są z, żadne albo nieznaczne. Jest tylko problem w podejściu i w tym, czy na przykład się zwalcza przy danym poziomie intensywności, czy nie jakieś tutaj e, e, patogen.